Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 kwietnia, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ponad 20 godzin negocjacji i ostatecznie bez porozumienia tak zakończyły się rozmowy USA-Iran i w Pakistanie. Będzie kontynuacja czy rewolucja nad Dunajem. Węgrzy wybierają nowe władze. By zadbać o komfort mieszkańców, drugie lotnisko w Polsce wprowadza ciszę nocną. Co dalej z rozejmem na Bliskim Wschodzie? Iran i Stany Zjednoczone nie osiągnęły porozumienia podczas negocjacji pokojowych w Islamabadzie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance opuścił stolicę Pakistanu, jest w drodze do Waszyngtonu. Iran nie chciał zobowiązać się do bezwarunkowego wstrzymania programu nuklearnego.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 Czy będzie polityczna zmiana warty na Węgrzech? Od dwóch godzin Węgrzy głosują w wyborach parlamentarnych. O otwarciu komisji w Budapeszcie przyglądali się polscy obserwatorzy z ramienia OBWE. Poseł Polski 2050 Paweł Ślis i senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejna wskazują na różnicę między sposobem organizacji wyborów na Węgrzech i w Polsce. Pierwsze takim weryfikację dokonuje pierwszy wyborca, który zagląda do urn, patrzy czy wszystkie są puste, bierze udział w stemplowaniu tych urn i dopiero wtedy rozpoczyna się całe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 Większość sondaży wskazuje, że władzę przejmie opozycyjna partia TISA, Pitera Madziara. Jeśli tak się stanie, to los polityków PiSu, którzy otrzymali azyl polityczny na Węgrzech, jest przesądzony, uważa profesor Bogdan Guralczyk. Jeżeli opozycja wygra, to Peter Modior już kilkakrotnie zapowiedział, że pierwszą wizytę złoży w Warszawie i uroczeście zapewnił, że ci panowie w Budapeszcie przebywać dalej nie mogą. Czyli będzie ruch w tej sprawie na pewno. Azyl na Węgrzech otrzymali były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Poznańskie lotnisko Ławica będzie drugim po okęciu portem lotniczym w Polsce z ciszą nocną. Między pierwszą a piątą w nocy ruch będzie ograniczony do minimum. Dozwolone będą jedynie loty państwowe i ratunkowe, a także lądowania awaryjne, mówi rzecznik portu Ławica Marcin Wesołek października tego roku, czyli od rozkładu zimowego, zdecydowaliśmy się wprowadzić to ograniczenie po to, żeby zlikwidować ten najbardziej uciążliwy hałas w środku nocy. W godzinach ciszy nocnej przewoźnicy nie będą mogli planować lotów z i do Poznania. Obecnie jest to kilka operacji na dobę. Przygodowe place zabaw zyskują coraz większą popularność w Czechach. To miejsca, gdzie dzieci same tworzą przestrzeń wokół siebie według własnych wyobrażeń. Na czym konkretnie to polega sprawdzał w Pradze Wojciech Stopba. Dzieci szukają wyzwań i przygód, żeby przekraczać w zabawie własne granice. Mówi Karolina Sidon ze Stowarzyszenia Miasto Przyjazne Dzieciom. To plac zabaw, który dzieci same rozbudowują. Mogą tu robić, co chcą. Swoboda panująca na przygodowym placu zabaw nie oznacza jednak chaosu. Dzieci w pewnym stopniu przejmują odpowiedzialność za swoje zachowanie. Wspierają je w tym opiekunowie zabawy, którzy wszystko nadzorują i pomagają, gdy zachodzi taka potrzeba. Na przygodowym placu zabaw znajdują się skrzynie na warzywa i kwiat kuchnia błotna, tor przeszkód oraz miejsce na ognisko. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak strefa budowy, gdzie dzieci wznoszą własne konstrukcje. Właśnie przymocowałem dach. Bardzo nam się tu podoba. Jest co robić nawet wtedy, gdy nie sprzyja pogoda. Spragi Pragi Wojciech, Stobba. Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Czas na sport i Mateusz Foremniak. O za to domek z kart powstał w tabeli PKO Ekstraklasy. Różnice są minimalne, nikt nie ma zamiaru odpuszczać. Za, może poza Termaliką Brugbet Nieciecza, która przegrała wczoraj na wyjeździe z Widzewem 0-1 do i szanse na utrzymanie ma już w zasadzie tylko matematyczne. Tak ten mecz podsumował trener Termaliki Marcin Brosz. Mieliśmy swoje sytuacje, które mogliśmy trochę inaczej wykorzystywać. Widzę również na swojej. Ten mecz był płynny. Po czerwonej kartce on się oczywiście troszkę odmienił i to gospodarze mieli przewagę. W nagrodę to właśnie Widzew wciąż może snuć plany dotyczące dalszej gry w Ekstraklasie, tym bardziej, że okazji do odskoczenia w tabeli nie wykorzystała Legia, która musiała zadowolić się remisem 1-1 z Górnikiem. Nadal kiepsko wygląda sytuacja Radomiaka, który przegrał na wyjeździe z Zagłębiem 0-1. Dzisiaj przed nami kolejne trzy mecze – Krakowi z Argą, Motora z Rakowem i Lecha z GKS-em. Coraz mniej znaków zapytania pozostało w siatkarskiej Tauron Lidze w finale znalazły się wczoraj zawodniczki Dewelopressu Rzeszów, które 3 do 1 ograły BKS Bielsko-Biała i w serii do dwóch zwycięstw okazało się lepsze 2 do 1. Przyjmująca Dewelopressu Julita Piasecka na antenie Polsatu Sport doceniała wagę tego zwycięstwa. Na pewno było bardzo dużo nerwowości i gdzieś jakby nie zawsze układało się po naszej myśli. Mimo My to bardzo się cieszę, że jako drużyna to wytrzymałyśmy, bo to nie były łatwe momenty dla nas, zwłaszcza jak gdzieś ta porażka w Bielsku była dla nas bardzo trudna, więc tym bardziej jestem dumna, że zrobiłyśmy to dzisiaj. W nagrodę o obronę tytułu powalczą z drużyną budowlanych Łódź. Pierwszego miejsca w światowym rankingu tenisistów będzie dzisiaj bronił Carlos Alcaraz. W finale turnieju ATP Rangi 1000 w Monte Carlo zmierzy się z rankingową dwójką Janikiem Sinerem. Jeśli to on wygra, od jutra będzie patrzył na resztę zawodników z samego szczytu zestawienia. Kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko, będzie można sprawdzać od godziny 15. My już wiemy, że nie zobaczymy naszych zawodniczek w turnieju finałowym Billie Jean King Cup. Wszystko za sprawą eliminacyjnej porażki 0-4 z Ukrainą. A cztery odcinki specjalne czekają dzisiaj na kierowców w rajdzie Chorwacji. Przed ostatnim dniem na jadący jadących Hyundai'em Thierry Neville, jedyny z naszych reprezentantów, Kajetan Kajetanowicz jadący z pilotem Maciejem Szczepaniakiem, zajmuje aktualnie trzynaste miejsce. Chmurzy się na krańcach zachodnich i tam słabe opady deszczu, zwłaszcza po południu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na krańcach wschodnich, a także na wybrzeżu do 14-15 w Wielkopolsce i na Śląsku. Autopromocja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 Autopromocja 64. Urodziny Trójki Kocha, lubi, szanuje, kocha Księstwo Ptaków Dzień dobry. Ornitologiczny głos w Państwa domach Stanisław Łubieński. Obchodzimy dzisiaj naszą 50. złotą rocznicę spotkań przy okazji Księstwa Ptaków. Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za słuchanie, za wiadomości, za każdą informację zwrotną, głosy wsparcia, które dają mi dużo motywacji do dalszej pracy. Odnotujmy Kolejne ptasie powroty. Mniej więcej tydzień temu w moich okolicach pojawiły się pierwsze jaskółki, dymówki, a chwilę później oknówki. Czy u Państwa w okolicy są już jaskółki? Pamiętajmy, że Polska nie jest małym krajem i terminy przylotów kolejnych gatunków mogą się znacząco różnić. Na Dolnym Śląsku niektóre ptaki pojawiają się nawet kilkanaście dni wcześniej niż na Podlasiu. Wcześniej zaczną też przygotowania do lęgów i poranne koncerty. Dzisiaj porozmawiamy o ptaku, o gatunku nieco mniej muzykalnym, o pewnej tajemniczej czapli, która prowadzi życie sowy. Opowie nam o niej kustosz dyplomowany Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, opiekun kolekcji ornitologicznej dr Jacek Betleja. Zapraszamy! Mamy dzisiaj audycję szczególną, bo rocznicową, jubileuszową 50. wydanie Księstwa Ptaków i co ciekawe pierwsze Księstwo Ptaków, które odbywa się w terenie, bo jesteśmy na stawach rybnych i w tle słyszą Państwo głosy śmieszek, które powoli wracają na swoje kolonie lęgowe i się tutaj nam wydzierają. Jak to się stało, że jesteś doktorem ornitologii? Bo chyba nie zapowiadało się na to. Jesteś magistrem, inżynierem, mechanikiem również i tytuł twojej pracy magisterskiej, magistersko-inżynierskiej, jak rozumiem, brzmiał konstrukcja freza kształtowego składanego do obróbki kół zębatych w module 30-36. Jak wyglądała droga do ornitologii? Moja droga do ornitologii była trochę skomplikowana do tego, że zostałem zawodowym ornitologiem, bo zacząłem się interesować ptakami w wieku kilkunastu lat, kiedy byłem uczniem liceum o profilu biologiczno-chemicznym. Ale to było dawno temu i praca biologa, ornitologa nie była taka pewna jak, jak teraz, gdzie jest dużo więcej możliwości dla młodych osób, które nie wiedząc jeszcze co będą robić, mogą wybrać różne kierunki studiów. Wtedy było tak, że no, byłem zagrożony tym, że jeśli nie dostanę się na studia, będę musiał pójść w kamasze do, do wojska. A jednak jedno miejsce na Wydziale Biologii było kilkunastu chętnych. No i obawiałem się, że mogę się nie dostać na tą biologię. Byłem no, dosyć dobry z, z matematyki, z fizyki. Z chemii już dużo, dużo gorzej mi się układało w liceum. No i rodzice też byli inżynierami. i skierowali moje tory wyborów bardziej w kierunku Politechniki, zdałem politechniki i zdałem egzaminy na politechnikę i musiałem skończyć ją studiując aż 5 lat i, i broniąc właśnie takiej pracy e, i zostałem inżynierem specjalistą od obróbki z krawaniem. Ale kończąc te studia już wiedziałem, że nie chcę jednak kontynuować pracy w tym zawodzie i ani godziny, ani jednej dniówki nie przepracowałem, bo od razu po skończeniu studiów zacząłem pracować jako ornitolog, mając doświadczenie, które zdobyłem sam w dziale przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, dokąd pracuję do dzisiaj. Jakie właśnie były twoje pierwsze doświadczenia ptasie? Jesteś kojarzony? ze stawami rybnymi. Dużo Twoich badań wiąże się właśnie z takim środowiskiem. Jaki, jaki to ma, z jakimi ptakami to się wiąże najbardziej? Jakie ptaki żyją w takich, w takich miejscach? Tak, zawsze mnie ciągnęło do, do wody, choć yy, miałem do tej wody kawałek, bo wychowałem się na rynku w Bytomiu. I tam pierwszymi ptakami, które obserwowałem była pustółka na kościele i w pobliskim parku Kowalik, którego pamiętam jako ten gatunek, o którym czytałem, że jako jedyny potrafi chodzić głową w dół. I jak go zobaczyłem, to właśnie chodził głową w dół, co mi się wydało czymś wyjątkowym. Teraz wiemy, że to jest normalny jego sposób przemieszczania się po, po pniu i odkryłem żabie doły, to takie zapadliskowe zbiorniki pomiędzy Bytomiem a Chorzowem i tam zacząłem prowadzić pierwsze moje obserwacje, a na wakacje wyjeżdżałem do rodzinnego domu w Zatorze, który no, znany jest wszystkim z tym, że jest otoczony właśnie stawami i tam już po prostu ta moja pasja obserwacji ptaków i badania ptaków na terenach wodnych, na stawach się rozwinęła, no i trwa do dzisiaj. Badasz ślepowrony. Co to za ptak? Prawdopodobnie nieznany wielu z naszych słuchaczy. Nieoczywisty ptak, bo wydaje się, że to jakaś chyba ślepa wrona musi być. A, a co to za rodzina? Jak to, jak to wygląda, ten ślepowron? Ślepowron to jest taki Specjalny gatunek z rodziny Czapli i właśnie od, od wielu wieków występuje tutaj w naszym rejonie. W, na, Dolnym, na Górnym Śląsku i w zachodniej Małopolsce pierwsze zmianki o gniazdowaniu ślepowrona po, pochodzą aż z XVI wieku. W jednej z najstarszych książek, książek ornitologicznych opisujących ptaki w tym rejonie Teriotrofeum Silesie, napisane przez Kaspara Schwenkfelta, wydana w Legnicy w 1604 roku. I już jest zmianka, że ślepowrony gniazdują podobnie jak gawrony i w pobliżu pszczyny y, takie miejsca, gdzie można zobaczyć ich gniazda y, są. No i prawdopodobnie y, cały czas te ślepowrony tu, tutaj są, ale dopiero... 40 lat temu to je dokładnie monitorować i teraz w ramach działalności monitoringu ptaków w Polsce co roku ja większość gniazd ślepowrona tutaj w Dolinie Górnej Wisły liczę i śledzę to jak ten gatunek zwiększa swoją liczebność i od kilkudziesięciu par, które były właśnie 40 lat temu to teraz mamy już ponad tysiąc parę ślepowrona. Tej wspaniałej, pięknej czapli, która ma aktywność w nocy i wtedy wylatuje z kolonii i żeruje na brzegach stawów nad rzekami łowiąc ryby, żaby. Gdybyśmy mogli opisać y, y, y, ślepowrona, to na jakie cechy ślepowrona zwróciłbyś uwagę? Y, co go wyróżnia spośród innych czapli? Wszyscy kojarzymy może czaplę siwą, yy, która jest duża, szaro-czarna, yy, z długą szyją. A ten ślepowron, czym on się różni od, od tych innych czapli właśnie? Tak, ślepowron nie jest taki okazały, taki, taki duży jak czapla siwa, ta najpowszechniejsza czapla w Polsce. Jest mniejszy, to mniej więcej połowa wielkości czapli siwej, ale jest bardziej kontrastowo ubarwiony. Brzuch i szyja, piersi jest biała, natomiast grzbiet jest czarniawy. No i oczywiście okazały dziób i nogi, które są teraz właśnie w okresie kiedy kiedy przylatują i w okresie godowym zmieniają kolor z żółtego na taki głęboko różowy. No i ptaki w okresie lęgowym, dorosłe ptaki mają też wspaniałe rajery, czyli takie długie, wąskie, białe pióra zwisające z tyłu głowy. A młode ptaki, które... Za kilka miesięcy tutaj wyjdą właśnie z kolonii lęgowych i będą się rozlatywać po całej Polsce. Są jednolicie brązowe, gęsto nakrapiane białymi kropkami i wyglądają zupełnie inaczej niż ptaki dorosłe, ale po dwóch, trzech latach będą miały właśnie ubarwienie dorosłych ptaków. Zmieni im się również kolor oczu z takiego brązowawego na głęboko rubinowy kolor, który jest cechą charakterystyczną właśnie ślepowrona. I to jedyna taka czapla, która ma taki właśnie kolor oczu. Często mówisz, że mm, ślepowron jest symbolem Śląska, ptasim, Dlaczego tak jest? Z czym to jest związane? Dlaczego akurat Śląska, a nie Małopolski, w której też ślepowron występuje? To tak, to właśnie między innymi to, o czym wspomniałem, że on tutaj już dawno temu był na terenie Doliny Górnej Wisły, która kiedyś miała jeszcze więcej stałów w średniowieczu niż, niż teraz. I występował pod przyczyną, pod a pierwsze, kolonie, które, które, zostały opisane w, w ostatnich latach, w 60. latach, no to też były tutaj na stawach w Landeku opisane przez również pracownika Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przez Mariana Bielewicza, który znalazł tu gniazda i opisał je właśnie to, że ten gatunek Gniazduje tutaj i na, na, na stawach, na, na wyspach, na, na stawach i no to jak kontynuuję teraz i mam tą wyjątkową przyjemność patrzeć jak populacja ślepowrona wzrasta, on się tutaj bardzo dobrze czuje i niewątpliwie jest to gatunek taki ikoniczny tego regionu. I dopiero teraz zaczyna zajmować inne tereny, przesuwając swój zasięg na wschód Polski, na Podkarpacie i na Lubelszczyznę. No właśnie, bo te stawy są kluczowe, prawda? To jest tak związane ze stawami, żywiący się rybami, więc on tu się po prostu bardzo dobrze czuje. Na Śląsku też jest długa tradycja hodowli. To wszystko jest związane z karpiem. Czy tą myśl możemy trochę rozwinąć, właśnie? Bo karpie, jak się okazuje, mają ważne miejsce dla ornitologii również. Ważne zadanie te stawy hodowlane mają dla ptaków, które tutaj żyją. Tak, podczas moich wieloletnich badań zastanawiałem się, jak funkcjonuje ten skomplikowany ekosystem, bo tak. tak to nazywam, chodzi o to sztuczny ekosystem stworzony przez, przez rybaków wiele set lat temu, ponieważ historia tych stawów sięga średniowiecza. I tutaj pierwsze stawy powstały już w XIII wieku i są trzy ważne elementy, które są niezbędne do tego, żeby ten ekosystem funkcjonował i żeby wyglądał tak, jak teraz, żebyśmy mogli podziwiać tutaj wspaniałe ptaki. Po czym są ludzie, po czym są rybacy, którzy będą dbali o to, żeby te stawy były napełniane wodą, żeby były tutaj też ryby. Potrzebne są ryby i tym kluczowym gatunkiem jest właśnie karp, dla którego te stawy zostały zaprojektowane. Jeśli są te dwa elementy i jeśli jest współpraca ornitologów i rybaków, to co się tutaj właśnie u nas dzieje, to, o co dbałem od wielu dekad, no to są też ptaki i możemy tutaj realizować nawet takie wspaniałe projekty jak projekt Live Vistula, który, którego efektem jest to, że te wyspy, na których gniazduje Ślepowron są zabezpieczone przed erozją, przed tym, żeby te siedliska będą trwały przez następne dekady i Ślepowrony będą się tutaj czuły bezpieczniej, będą mogły się rozmnażać i wracać tutaj z dalekich zimowisk w, te, w tropikalnej Afryce. No właśnie, bo przy okazji tego projektu badaliście ich wędrówki, które okazały się czasami zaskakująco dalekie. Jak wygląda ten proces? Jak wygląda nadajnik? To jest jakiś plecaczek i gdzie te, i gdzie te ślepowrony lecą właściwie? Tak, w tym programie, w tym projekcie Live Wistula, dołożyliśmy taką, taką część, oprócz tej części ochroniackiej, również część badawczą. Chodziło nam o zbadanie tego, gdzie te ślepowrony, które tutaj gniazdują, żerują w naj, najbliższej okolicy. Czy są to stawy, czy to są rzeki. No i okazało się, że, że faktycznie one tak pół na pół często korzystają tutaj z pobliskiej płytkiej jeszcze Wisły. Tam łowią i w dzień, i w nocy ryby, a później migrują, migrują daleko już do tropikalnej Afryki, do Nigerii, Gwinei. O tym było już wiadomo wcześniej, ale okazało się, że są tam takie osobniki z tymi nadajnikami, które nosiły na, na plecach, że spędzają tam nawet... Yy, półtora roku, nie wracając do swoich lęgowisk tutaj w Doliny Górnej Wisły, tylko zostając tam nie tylko na zimę, ale i też na nasze, nasze lato, co było pewnym zaskoczeniem. A inne ptaki stwierdziły, że wystarczająco dobrze będzie im w północnej Algierii, na wybrzeżu Morza Śródziemnego i tam regularnie przez 5 lat latały, kiedy, przez ten okres, kiedy działał nadajnik i ciągle w to samo miejsce jeden ptak latał. Opłacało mu się to, bo nie musiał wędrować nad, nad Saharą, przelatywać sporą odległość. No i wracał tutaj wcześniej i przystępował do lęgów. Także mamy dużo nowych informacji o tym, co się dzieje ze ślepowronami nie tylko u nas, ale również... W całej, w całej rozciągłości roku i również to, co się z nim dzieje na zimowiskach.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 Champagne. I never had I wear out the soles of my shoes Trying to walk off these lover's blues Only to end up at your door I'll say a prayer in just two steps more I never had, I never had, I never had Przed mikrofonem Stanisław Ubieński, Księstwo Ptaków. Rozmawiamy dzisiaj z doktorem Jackiem Betleją o ptakach Śląska, o ślepowronie. Zaczęliśmy rozmowę na temat wędrówek ślepowronów. I mm, tu y, nawiązuję do tych badań. Y, y, sprawdziłem na stronie projektu Live, który zajmował się ślepowronami, że istniała Jadwiga z Jankowic, Olga z Ochab, Lizofia z Zawadki, to były różne ślepowronice. Czy miałeś jakiegoś swojego ukochanego ślepowrona i czy wiąże się z nim jakaś historia? Tak, moim ulubionym ślepowronem była Karolina z Kańczugi. Taka, takie imiona żeśmy stwierdzili, a to było zawsze była ta sama pierwsza litera, była związana z miejscem, w którym tak był oznakowany. Choć Karolina okazała się Karolem, ponieważ pierwotne nazwy nadawaliśmy związane z płcią, którą próbowaliśmy oznaczyć na podstawie wymiarów, ale dopiero laboratoryjne badania genetyczne. Z nich mieliśmy pewność już jaka jest płeć i Karol okazał się być wyjątkowym wędrownikiem, ponieważ latał aż do Nigerii i to on właśnie został na półtora roku w Afryce, nie podejmując wędrówki powrotnej w Dolinę Górnej Wisły. A... Pozostałe ptaki, które wędrowały do Afryki, latały z reguły tą samą trasą. Była to przez Bałkany, Półwysep Apeniński, Północną Afrykę, aż do strefy Sahelu w Afryce i mniej więcej tą samą trasą wracały. Natomiast Karol raz zrobił tak zwaną wędrówkę pętlową, czyli poleciał trochę inaczej wracając nie tą trasą właśnie standardową, tylko poleciał bardziej na wschód, przez Bliski Wschód Turcję i Bałkany i właśnie taką jednego roku, taką wędrówkę pętlową wracając z Doliny Górnej Wisły nie tą samą trasą odbył i to jest coś nowego, co jest znane już u, u ptaków, ale u Ślepowrona nigdy nie było stwierdzone. Interesują Cię Ptaki kolonijne. A dlaczego właściwie? Czy ci indy indywidualiści nie są bardziej intrygujący? Może i są, ale ja zawsze lubiłem patrzeć na skupienia ptaków, na dużej ilości ptaków. I nie lubiłem poszukiwania drobnych ptaków gdzieś, gdzieś w lesie, a znaleźć kolonię jest dosyć łatwo. Wystarczy podejść nad wodę, popatrzeć i już widać, że jest tam jakieś skupienie ptaków. Myślę, że też bardzo ważnym miejscem, które mnie tak zainspirowało, było no, kultowe dla każdego ptasiarza, dla każdego ornitologa w Polsce ujście Wisły i tam obecnie rezerwat Mewiałacha. Będąc pierwszy raz w życiu nad, nad morzem, żeby obserwować ptaki. Byłem właśnie, właśnie tam i miałem też tą przyjemność, że byłem zabrany przez ornitologów ze stacji ornitologicznej w Górkach Wschodnich do kolonii ptaków, które tam gniazdowały. Były tam rybitwy rzeczne, rybitwy czubate i tam obrączkowaliśmy ja jako nastolatek zbierałem pisklęta i podawałem obrączkarzom do, do obrączkowania te ptaki. No i to mi tak zapadło w pamięć, że, no, że sam to teraz robi już od, od wielu lat, ale nie nad morzem, tylko tutaj w rodzinnych stronach na Górnym Śląsku i w Dolinie Górnej Wisły. A jakie ptaki żyją tutaj właśnie w koloniach? Co to są za gatunki? i czy to się zmienia przez ten czas, kiedy zajmujesz się tymi badaniami? Tak, to się t, trochę z, zmieniło. Oczywiście domuj, dominującym gatunkiem, który zajmuje e, wyspy e, na stawach i na, na zbiornikach wodnych, na zbiorniku goczałkowickim jest śmieszka, którą tutaj też zresztą słyszymy w tle. Są też rybitwy rzeczne, rybitwy czarne, kiedyś gniazdowały tutaj w dużych ilościach, ale obecnie już to gatunek wymierający. Natomiast pojawiły się tutaj rybitwy białowąse, którymi zajmowałem się w latach, zacząłem się zajmować w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy pojawiły się tutaj pierwsze, oczywiście one nie gniazdują na wyspach, tylko budują pływające gniazda w szuwarach na brzegu zbiorników wodnych. No i to był też gatunek, który był tematem mojej pracy doktorskiej i teraz te badania są kontynuowane już w szerszym zespole i też liczebność tego gatunku tutaj znacząco wzrosła na, na naszych oczach, bo jest też tutaj podobnie jak ślepowana, ponad tysiąc par lęgowych na, głównie na stawach i głównie na stawach w okolicach zatora. Mewa białogłowa, to dla naszych słuchaczy informacja, to taka duża, naprawdę potężna, biało-szara yy, mewa, a rybitwa białowąsa to rybitwa, czyli ma zaostrzone skrzydła, jest drobniejsza niż, niż mewy i przypomina rybitwę rzeczną trochę, prawda, tylko no, ma krótszy ogon, trochę inne proporcje i taki bardziej kontrastowy rozkład kolorów. Jesteś też muzealnikiem, kustoszem dyplomowanym. Pracujesz w Muzeum Górnośląskim i opiekujesz się kolekcją ornitologiczną. Co, co się znajduje w takiej kolekcji i z czego jesteś szczególnie dumny? Tą kolekcję opiekuje się tą kolekcją, która jest czwartą pod względem wielkości kolekcją ornitologiczną w Polsce. Są tutaj zbiory tak zwanych balk, czyli skórek ptaków zakonserwowanych do badań naukowych. One nie są dedykowane temu, żeby je pokazywać publiczności na wystawach. Natomiast oczywiście są też tak spreparowane Ptaki, skóry z ptaków, że w specjalny sposób, żeby można było podziwiać je na wystawach. Mamy też sporą kolekcję jaj ptaków. Które zostały oczywiście, trzon tej kolekcji to są zbiory stare, nawet sprzed ponad 100 lat, gromadzone przez ornitologów niemieckich, którzy działali tutaj na, na Górnym Śląsku, ale też ornitologów polskich, no bo jesteśmy tutaj na Górnym Śląsku, na terenie pogranicza wcześniejszych, wcześniejszej Polski i Niemiec. Także to jest jedno z elementów mojej pracy, ale moja praca polega na dokumentowaniu tego, co się teraz dzieje w świecie ptaków w naszym regionie, na Górnym Śląsku. Już nie polega to na tym, jak to było właśnie ponad 100 lat temu na zabijaniu ptaków, żeby zdobyć dokument potwierdzenie, że ten ptak tutaj występuje, ponieważ mamy zupełnie inne możliwości robienia zdjęć, ale kolekcja ta muzealna powiększana jest przez ptaki, które znajduje martwe i wtedy dostają one drugie życie. Trafiają do kolekcji, która może być prezentowana na naszych wystawach albo będzie służyła ornitologom w następnych dekadach, tak jak ja teraz korzystam z dobrodziejstwa tego, co ornitolodzy sprzed stu lat zgromadzili właśnie w Wydziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. A jaka jest perełka tej kolekcji? Czy jest jakiś jeden na przykład okaz, którego inne polskie kolekcje nie mają albo coś takiego, co naprawdę pokazujesz specjalnym gościom? No to może być na przykład ostatni okaz Dropia, który pojawił się na, na Górnym Śląsku. Niestety e, nie przeżył kolizji z napowietrzną linią energetyczną i trafił do nas, jest spreparowany. To, ale To było już dawno, to było ponad 20 lat temu i od tego czasu już nie było w naszym regionie obserwacji Dropia. Może też y, y, być to y, y, jajostrusia spod gatunku, który już wymarł z, z Bliskiego y, Wschodu. To jedyny taki okaz gatunku wymarłego, y, no bo wszystkie muzea chwalą się właśnie tym, że mają gatunki, których już nie można zobaczyć na, y, na żywo, bo, bo wymarły i jedynie co można właśnie zobaczyć taki okaz muzealny, no my niestety mamy tylko jajo z podgatunku, który wymarł. Dużo podróżujesz po świecie i masz taką ambicję, żeby gromadzić różne oczywiście gatunki ptaków, ale robisz to systematycznie, to znaczy rzędami, rodzinami. Czy prowadzisz y, statystykę, ile masz teraz y, tych y, ptaków na liczniku i właśnie z których jesteś może najbardziej dumny, które najwięcej ci dostarczyły emocji? Yy, tak, wybrałem sobie y, taki sposób y, robienia listy życiowej, y, bo tak, tak to się nazywa że nie będzie mi bardzo zależało na tym, żeby zobaczyć jak najwięcej gatunków ptaków spośród prawie 11,5 tysiąca gatunków żyjących na, na świecie, bo to zajmie całe życie, poszukiwanie i ściganie się z innymi, czy z samym sobą, ale wybrałem taką kolejność, że chciałbym zobaczyć przedstawiciela każdego rzędu ptaków, których jest 46 i to dwa lata temu udało mi się zrealizować. Ostatnim ptakiem, którego widziałem w tej koronie rzędów to było kiwi na Nowej Zelandii. A drugą, drugą taką koronę, którą zdobywam, którą sobie sam wymyśliłem, no to jest korona wszystkich ptaków z wszystkich rodzin niewróblowych. To mniej więcej połowa nie, trochę mniej niż połowa wszystkich y, y, rodzin, 108 y, rodzin z ptaków niewróblowych. No i tutaj już finiszuję. Zostały jeszcze tylko dwie rodziny, które y, y, chcę zobaczyć i w najbliższym czasie właśnie pojadę zobaczyć Ibisodzioba i Tukan barbeta. Y, no to są wyprawy do, do, do, do Azji i do Ameryki Południowej. A w tym roku właśnie zobaczyłem y, przedstawiciela endemicznej rodziny y, z Karaibów, czyli płaskodziobka na, y, na Karaibach. Miałem taką okazję podziwiać tego małego, kolorowego ptaka. A jak wygląda płaskodziobek, poza tym, że jest mały i kolorowy? Bo ta nazwa, jak tak o niej myślę, niewiele mi mówi. Może zimorodek jakiś, coś takiego? Tak, on jest spokrewniony z zimorodkami, bo należy do tego, do, do, do tego samego rzędu e, co zimorodki, do rzędu kraskowych i y, nie poluje na ryby, e, a na owady jest mniejszy niż, naj, niż ma nie, najmniejsze zimorodki e, i obserwowaliśmy go w, w, w, le, w lesie. E, no i też, jest kolo, kolo, kolo, ko, i też jest bardzo kolorowy, no i ma taki mały, długi, ale płaski, płaski dziobek. To ile jest tych gatunków na twojej liście w tym momencie? Czy, czy, czy prowadzisz taką dokładną właśnie listę? tak prowadzenie takiej listy życiowej no to wymaga sporo determinacji i czasu i tutaj jest użyteczny oczywiście komputer i listy bazowe które są przygotowywane przez różne, w różnych miejscach ponieważ systematyka ptaków zmienia się dynamicznie i Trzeba śledzić te wszystkie zmiany i prowadzić tak, taką, taką listę. Obecnie mam około 3500 gatunków taków widzianych na całym świecie, na, na wszystkich kontynentach. No i powoli zmierzam, może osiągnę, zbliżę się do 4000, jeśli dalej będę podróżował i obserwował ptaki w różnych miejscach, w których jeszcze nie byłem. Jaki jest ten plan? Mówiłeś o Tukan Barbecie, ale jakie ptaki jeszcze chciałbyś na pewno bardzo zobaczyć? W sensie, czego możemy ci życzyć w przyszłości? Może bardzo chciałbym być w, w miejscach, w których można obserwować wiele gatunków ptaków. Fascynują mnie ptaki oceaniczne i albatrosy. To zawsze było moim marzeniem, żeby być w koloniach Albatrosów, to już się stało. Byłem w kolonii Albatrosów Czarnobrewych na Falklandach, ale takim miejscem kultowym absolutnie, które, które zamierzam zrobić w najbliższym czasie, odwiedzić, to są wyspy Galapagos. No i tam też jest kolonia Albatrosa Galapagoskiego, do których chciałbym Wejść, bo wiem, że jest to ta, taka możliwość, że można przejść się właśnie w pobliżu startujących czy lądujących albatrosów w kolonii lęgowej. Pozostaje nam życzyć Ci zobaczenia albatrosa Galapagoskiego, co brzmi jak biały kruk. Także powodzenia, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Nasza dzisiejsza rozmowa toczy się na stawach w Ochabach Wielkich w Dolinie Górnej Wisły. Poza udzielającymi się głosowo mewami na sztucznych wyspach, o których opowiadał nasz dzisiejszy gość, udało nam się wypatrzeć również bohaterów audycji Ślepowrony. Nie będzie chyba lepszej okazji, żeby posłuchać ich głosu. Mam jakiś rodzaj pewności, że głos Ślepowrona nigdy nie rozbrzmiewał na falach Polskiego Radia. Mało entuzjastycznie pisze o jego wokalizacjach Władysław Taczanowski. Przelatujące się nocami wydają od czasu do czasu ów głos podobny do bąka, ko-ko, który pospólstwo gawronowi przypisuje, w czasie zaś lęgowym są bardzo krzykliwe, gdy gość niebezpieczny zbliża się do osady, czyli kolonii lęgowej. Ja prawdę mówiąc ten głos w locie opisałbym raczej jako kłak, ewentualnie kłak-kłak, jeżeli zaintrygowało Państwa koko bąka, to przypominam, że rozmowę poświęconą temu ptakowi nagraliśmy rok temu, a jej gościem był doktor habilitowany Marcin Polak. Można ją znaleźć w podcastach i na stronie trójki. Posłuchajmy Ślepowrona, debiutującego prawdopodobnie w ogólnopolskim Eterze. Państwu pozostawiam ocenę, czy Ślepowron robi koko czy kłak kłak. Żegna się z Państwem Stanisław Ubiński. Program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za dwa tygodnie.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 do reklamy halo mobilki dostarczam dobre wieści